Dobrzy ludzie! Królestwo za konia! A skąd ja waszej wysokości wezmę konia w centrum miasta? Co innego królewskie szaty. O, to w royalu znajdzie wasza wysokość odzienie wszelakie garnitury, marynarki, spodnie, płaszcze i koszule. A wszystko to z materii szlachetnych, zamorskich i krajowych. Także na prezent dla jaśnie pani znajdzie coś wasza wysokość w royalu. Royal. Królewski wybór za rozsądną cenę? Sklepy Royalu, ulica Żeromskiego 3 i 48. Nie szata zdobi człowieka wcale. Chyba, że szata prosto z Royalu.